Witamy serdecznie naszych słuchaczy. 25 października, edycja planowana jutrzejszego dnia. Antywirus po tej stronie i gospodarz po drugiej, za ZORO. Poprzednim razem trochę czasu zajęło nam kwestie analizy różnego typu czynników kryzysowych, głównie z. Z brakiem prądu na czele. Także usiadliśmy się w ten temat, bo on dosyć pasjonujący jest, aczkolwiek i przerażający z jednej strony, ale zostawiliśmy temat Bliskiego Wschodu, który oczywiście nie próżnuje. Tam wszyscy działają w bardzo szybkim tempie, odwiedzają się, rozmawiają na wizytach oficjalnych, półoficjalnych i całkiem tajnych, które dopiero po jakimś czasie wychodzą z jednej czy z drugiej strony. I, a żeby sobie przypomnieć, to, to krótkie migawki z ostatniego okresu, to jeszcze cztery tygodnie temu. Więc kilka takich drobnych newsów, króciuteńkich. Nowy premier Libanu obiecuje odzyskać ziemię, którą uważa za okupowaną przez Izrael twierdząc, że obywatele Ira, Libanu mają prawo sprzeciwić się każdej okupacji i odpowiadać na jej ataki. Tak się składa, że właśnie niedługo później miał problemy z zasilaniem. Teraz jeszcze ma kolejne problemy związane z porządkiem publicznym, o których powiem nieco później. Kolejny temat porozumienia Abrahama temat niezwykle szeroki, ponieważ na okrętkę do niego wracają różne kraje, głównie z Izraelem. przewija się nawet tam Jared Kushner, Ivanka Trump. Szereg person się do tego podpina, ponieważ w tym momencie administracja Bidena upatruje w tym również szansę dla siebie, a żeby tą pozycję zwiększyć a że patronem tego jest Abraham, no to wszyscy się pod tego Abrahama chcą podpiąć, jako dobrze umocowanego w, w pismach natchnionych, które są szanowane w tym obszarze Europy i Bliskiego Wschodu oczywiście. Co my tam dalej mamy? Przy żelaznej kopule, która stanowi główne źródło obrony Izraela. Okazało się, że część e, senatorów nie bardzo chce się do tego interesu dopisać. Spowodowało to niezłe zamieszanie i wywalenie e, z porządku obrad e, tej sprawy. Ona potem wróciła jako odrębna ustawa i została przegłosowana. Niemniej jednak e, oburzenie było wielkie, szereg artykułów się pojawił, Różne grupy prożydowskie w Stanach, czy też aktywiści izraelscy wyrażali swoje opinie. Także był to przyczynek do, do niezłej gry dyplomatycznej między oboma krajami. Kolejny temacik, jeszcze takich mamy ze dwa lub trzy. Cały świat pracuje nad planem B, jeśli rozmowy nuklearne z Iraniem nie zostaną wznowione. To już ten etap planu B mamy coraz y, szerzej rozwijany. O tym, y, co się dzieje aktualnie w tym temacie, że to już bardziej będzie plan C niebawem. No ale, ale widać, że wszyscy nad tym się pochylają. Y, I już tutaj mamy końcówkę tego, żeby Zoro mógł sobie y, y, powiedzieć kilka tematów, które świetnie były opracowane w ostatniej audycji, mianowicie tematy tureckie, ale z ostatnich jeszcze jedna może, no tak, mamy tutaj Turcję, która słowami Erdogana mówi, że jej stosunki z Ameryką są słabiutkie aktualnie, a z Bidenem to już w ogóle są całkiem słabe i obecna trajektoria w ogóle nie wróży, nie wróży dobrze i Erdogan nie bardzo tutaj rozumie się, szczególnie w temacie zakupu uzbrojenia, a także relacji z sąsiadami. I tu może bym przekazał głos Zorowi, żeby powiedział, co tam ostatnio ten Erdogan nawywijał, bo to całkiem są świeże informacje. No to ciekawe na pewno. Ja, no, może tak tytułem wstępu takiego mentorskiego, zadałem Ci pytanie zasadnicze, typu zagadka albo dowcip. Jaka jest różnica między teorią spiskową a faktem? No, według mojej ostatniej wiedzy to jest pewien okres czasu i w zależności od tematu i obszaru e, od kilku lat do kilku e, tygodni, a nawet dni jeżeli dzie rzeczy dzieją się szybko. Brawo, to jest właśnie clue tego dowcipu, a jego źródło było bardzo krótkie i treściwe i mówiło, różnica między teorią spiskową, a faktem wynosi sześć miesięcy. I to... To tak, to w tych poważnych sprawach zdecydowanie tyle, bo w takich drobiazgach, jak na zasadzie co powiedział minister, czy nie powiedział, czy co mu się zdaje, to y, tutaj ten interwał jest błyskawiczny. To no te, te kilka dni, tydzień maksimum. No. Tak. No, wszystko zależy od punktu siedzenia. Jeżeli chodzi o naszego ulubieńca, siedzącego w Ankarze w Konstantynopolu, yy, <gryw> nad Morzem Czarnym, czyli tak na, na granicy Europy i Azji, no to ten sułtan tak się zachowuje bardzo ciekawie, intrygująco, bo ma na karku kilka poważnych problemów. No ma przede wszystkim problem, problem demograficzny, gospodarczy, młodego, stosunkowo szybko rosnącego społeczeństwa, czyli przyrostu naturalnego, który Turcy tworzą, że tak powiem swoją osobistą aktywnością. W kraju i w diasporze także Turcja się demograficznie rozwija i w pewnych sektorach, zwłaszcza gospodarczych, to, to, ten rozwój jakby materialny nie nadąża za rozwojem demografii. Pojawiła się potężna, wynikła z przeinwestowania inflacja na tureckiej liże, spotęgowana jeszcze ruchami gwałtownymi politycznymi Erdoana, który próbuje balansować między wschodem i zachodem. No i kryzys walutowy, że tak powiem pełzający, już trwa co najmniej od dwóch lat w Turcji. I powoli zaczyna wyglądać na to, że te ruchy, które on wykonuje, między innymi te ostatnie demonstracyjne wyrzucenie aż dziesięciu ambasadorów wszystkich krajów zachodnich, którzy tam stanęli w obronie publicystycznie, tak dla zachowania godności tam zaaresztowanych i skazanych bodajszy tych reporterów, tak, wolnego słowa, bo on to wszystko rok temu pozamykał, te wszystkie niezależne redakcje i tak dalej. Były procesy między innymi w wolnym świecie, w Niemczech było kilka kłótni poważnych o wolność słowa dopuszczalną. Tam chodziło o, o znieważenie głowy państwa. Erdogan doprowadził do procesu tam jednego z dziennikarzy zamkniętej bardzo poczytnej gazety Ścigał w Niemczech za opublikowanie obraźliwego jego zdaniem artykułu i potem doszło do po poważnego kryzysu dyplomatycznego, bo Niemcy nie mogli dopuścić do, do, do, do skazania tego człowieka bez totalnego blamarzu, prawda, wolnego słowa w, w państwie demokratycznym, tak. Unii, która jest jak najbardziej demokratyczna i broni wolności słowa i, i praworządności, więc były potężne zatargi dyplomatyczne między Ankarą a Berlinem na tym tle, ale to wszystko są takie didaskalia, bo kilka milionów Turków mieszka na stałe w Niemczech i można im na przykład zabronić czy ograniczyć możliwość brania w udziału w wyborach, co miało ostatnio miejsce. I w kampanii wyborczej Turcy, Niemieccy, którzy zachowali obywatelstwo tureckie, a to jest spora grupa, brali w tych wyborach udział korespondencyjnie w lokalach wyborczych zorganizowanych, no, przy zezwoleniu niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I to właśnie o to chodziło. Doszło na tym tle do porozumienia. Wszystko było załagodzone. No, że wiecie, rozumiecie. Tutaj nie będziemy się bić przecież na to, kto jest ważniejszy. No, bo wiadomo, że no, ten dziennikarz nam strasznie tam napsocił. Ale, no, pogódźmy się, bo są wybory i, i te komisje wyborcze muszą działać. No i działały, więc wszystko doszło do jakiegoś, do, do jakiegoś konsensusu za kulisami. Te walki nadal trwają, bo Turcy w ostatnim tygodniu zostali totalnie sflekowani przez Komisję Europejską za niedociągnięcia w, w sprawach praworządności, praw człowieka itd. Tak i wystawiono im ostateczną negatywną ocenę jedynkę w procesie, tak zwanej akcesji do Unii Europejskiej i to chyba było przyczyną konfliktu dyplomatycznego z tymi dziesięcioma dyplomatami, prawdziwą przyczyną wściekłości erdoana no bo te, ten zbieg, ta zbieżność czasowa chyba nie była przypadkowa. A że był ten pretekst, tym delikatnym protestem o uwięzienie tam i skazanie kolejnych dziennikarzy, no to... Powiedzmy sobie, to jest kontynuacja już procesu, który trwa od kilku lat, więc Zachodowi nie wypada po prostu się nie oburzyć na łamanie praw podstawowych człowieka, no bo to jest ewidentne złamanie konwencji międzynarodowych, wolnego słowa, aresztowanie dziennikarz, zamykanie redakcji i tak dalej, więc tutaj nie, nie ma co do tego wątpliwości, no ale, no ale mówić o tym głośno, prawda, też nie wypada, więc no no takie to, to są te dyplomatyczne niuanse, w tym momencie, kiedy Erdogan dostał czerwoną kartkę w tym procesie akcesyjnym, czyli de facto, już było od dwóch lat wiadomo, że on do Unii nie wejdzie, ale co innego jest tego świadomość, a co innego oficjalna informacja i to do, no, z najmniej, że tak powiem, eleganckiego źródła, bo z prasy się Erdłano o tym dowiedział, że dostał właśnie czerwoną kartkę w procesie akcesyjnym, no więc zawrzał gniewem słusznym poniekąd ze swojego punktu widzenia, jak można 80 ponad milionowy naród w ten sposób e, flekować publicznie, tak? <śmiech> więc no, no żeby w, porządkowi stało się zadość, wykopał e, profilaktycznie 10 ambasadorów jako osoby nongrata, Dlaczego? No bo na podwórku wewnętrznym, bo to trzeba spojrzeć od drugiej strony na to, u niego y, Turcy, y, jak to naród, że tak powiem, na pograniczu Europy i Azji, y, no, cenią sobie silną pięść. No, jak ktoś ich tam na hajką walnie w plecy, no to czują respekt. No i to właśnie na tym polegało. Słuchajcie, ja tu jestem prezydentem niemalowanym. Jak mi będą podskakiwali, to im po prostu... Smagnę na hajką po plecach. No i to zrobił, i od razu respekt w mediach i to uwielbienie publiczne wzrosło w sondażach. No to tak to działa. Więc nie oszukujmy się. No i to jest tak. to jedyny punkt sporu ze światem zachodu, dlatego że y, pogryźli się Turcy z Amerykanami na temat zakupu uzbrojenia od Rosjan. Po pierwsze, zostali wykluczeni z y, amerykańskiego programu. F-35 nowoczesnych samolotów, już wcześniej, czym odgryzi się zakupując od Rosjan system S-400 rakiet. Jeszcze z, z takimi przechwałkami, że mogą sobie kupować, co oni chcą, bo to nie ma żadnej kolizji tutaj obronnej między jednym a drugim systemem, więc jak uważają, że od Rosjan kupią, to sobie kupią. Także to jest Kolejne... też, tak, Ko Kolejność była odwrotna, bo Erdogan po prostu zawarł uroczysty kontrakt na dostawy e, kilka lat temu na dostawy tych rakiet, plus kontrakt na budowę elektrowni atomowej, e, plus współpracę w dziedzinie energetyki jądrowej, plus oraz e, e, rurociąg Turkish Stream, plus współpraca techniczna inżynierów i wojskowych w określonych tam zakresach, których tam nie wymieniono konkretnie, ale wiadomo, że chodziło o zbliżenie tutaj co do konsultacji zakupu uzbrojenia i tak dalej, pewnej informacji wywiadowczej. I tak I to oczywiście podniosło dzwony alarmowe na zachodzie, no bo Turcja przecież jest bardzo istotnym sojusznikiem natowskim. I Amerykanie się na to mocno oburzyli i zagrozili tam po cichu, słuchajcie, nie podskakujcie, bo tu mamy konflikt interesów wywiadowczych. Jeżeli Rosjanie wejdą ze swoją techniką do was, zwłaszcza tą no, elektroniką tam zagłuszającą i tymi rakietami i antyrakietami, do czego służy S-400, no, to, to jest zagrożenie wywiadowcze, ele, wywiadu elektronicznego dla nas, dla NATO jako takiego, bo przecież te wszystkie kraje są wpięte do jednego systemu. Na tam różnych, na różnych poziomach i, i w różnych sieciach, że tak powiem, wymiany informacji. Więc, no, to grozi, że tak powiem, stabilności naszej, operacyjnej na, naszego systemu obronnego, natowskiego e, i kompatybilności uzbrojenia w warunkach polowych, czyli pola walki, no bo jeżeli na tym wspólnym polu walki będą systemy amerykańskie, prawda, rakietowe i rosyjskie antyrakietowe jednocześnie obecne u, u jednego sojusznika, no to konflikt jest... No, Każde dziecko rozumie, że ten konflikt jest ewidentny, prawda? No bo Rosjanie po prostu weszli do samego środka i, i, no, i czytają i słyszą te sygnały, co tam amerykańskie systemy radarowe nadają i rakietowe, no i po prostu je zagłuszają albo je wyłączają z użytku i no wiadomo, tak? No, to jest, Natomiast no, to... Turcja tak, tak właśnie balansuje między tymi dwoma światami. Wydaje się, że jeszcze sama się nie potrafi zdefiniować, gdzie bardziej chciałaby być, chociaż już widać, że bardziej ciągnie ją y, do wschodniej strony, y, widząc, że nieprzychylne stanowiska Europy i stanów w wielu y, tematach no, szkodzi jej interesom. No, jest na pograniczu. No, przecież y, Bosfor i, i Konstantynopol to, to nie są przypadkowe rzeczy geografii. No, tam się zawsze rozwijały konflikty, między innymi wojna krymska, te, te, te duża część I Wojny Światowej o to się opierała, prawda? Na Morzu Śródziemnym. Także no Turcja ma takie położenie po prostu geopolityczne na, na, na, na samym pograniczu między wschodem a zachodem. No i jako to, to, to, to ten, ten środek, ten pivot i oczywiście jest tego, tego nieszczęsnego położenia świadoma i wykorzystuje to jako kartę przetargową we wszystkich negocjacjach, próbując na swoją korzyść, a wszyscy jej, że tak powiem, użytkownicy i sojusznicy często na jej niekorzyść. Ja nie jestem specjalnym obrońcą Erdołana, ale starając się zachować obiektywizm, no... No, widzę to jego, to jego rozdarcie, no, on, on próbuje różnych metod, próbował przecież szczerze ożywić kontakty handlowe z Unią i się do niej de facto organicznie przyłączyć po to, żeby no, zniwelować to rozdarcie. I jeżeli by się przyspawał do Unii Europejskiej, czyli do Europy, no to te ciągoty i interes ze wschodu by gwałtownie zmalały, tak? Tak, no inaczej potoczyłyby się losy z całą pewnością. Ale do tego nie doszło, z różnych powodów. Także no, ja nie zazdroszczę tej hamletowskiej roli Erdoana, no bo on, on naprawdę balansuje na cienkiej linii, no i wykonuje tańce, jeszcze robiąc miliardowe interesy na czarnym rynku z całą rodziną, więc <gryw> to wszystko zrównoważyć, nie, to nie jest łatwo. No, znaczy, nie bez przyczyny tutaj poruszyłem przykład Turcji z tego względu, że to jest właśnie taki y, przedstawiciel y, kultury regionu, czyli że po prostu próba godzenia wody z ogniem z jednej strony, interesów y, z wojną i z konkurencją. Y, na przykład y, Times of Israel donosi z 26 września, że rzekome rosyjskie naloty zabiły co najmniej siedmiu wspieranych przez Turcję bojowników w północnej Syrii. Dokładnie samoloty bojowe zbombardowały pozycje opozycyjne wspierane przez Turcję. Także no nie patyczkowali się zupełnie i podano, że najprawdopodobniej były to rosyjskie samoloty bojowe. Także wychodzi na to, że te interesy są tam dosyć mocno zdefiniowane i te linie podziałowe przebiegają w dosyć ostry sposób, taki, że nikt nikomu nie powinien naruszać wcześniej ustalonych interesów, bo wiąże się to z praktycznie błyskawicznym odwetem. Co prawda skala tego odwetu jest tutaj raczej dydaktyczna, natomiast on się jednak pojawia i to sygnalizuje, że te interesy wszystkie są jednak już dosyć napięte. No, zwróć uwagę, że propagandowo, medialnie Erdogan się bardzo skutecznie lansuje na forum międzynarodowym jako obrońca Palestyny, tak? jako taki mocny krytyk poczynań Tel Awiwu w polityce wewnętrznej. Tam i Izraela, prawda? I tutaj nawet próbuje tworzyć własną koalicję sunnicką przeciwko, czy w opozycji do Izraela, na przykład z Malezją i tam krajami dalekiego wschodu, gdzie dominuje ten odłam sunnicki islamu. Turcja z racji swojej obecności w tym miejscu, geografii, no ma potem poważne atuty. Drugim konkurentem do jednoczenia świata islamu religijnie i politycznie, to jest oczywiście Riyad, Arabia Saudyjska. I tu między tymi dwoma państwami rywalizacja tutaj o rząd dusz religijno-polityczny w regionie, które, która wizja jest istotniejsza, ważniejsza, która jest bardziej donośna i słuszna moralnie, no, trwa od lat ta rywalizacja. I to też pod tym kątem warto spojrzeć na, na te zabiegi w Waszyngtonie, bo zarówno za czasów Trumpa niedawno bardzo mocno współpracujący z Waszyngtonem Riyad, jak i konkurencyjna Ankara, no, są w pewnym sensie nieodzownymi elementami polityki światowej Stanów Zjednoczonych w regionie. No ale są rywalami. Od zawsze. No i jakoś to trzeba rozegrać. No, a tam w samym środku, między tymi stolicami, między Ankarą i Riyadem operuje prezydencki zięć Jared Kushner, tworząc te, te, te biznesy e, inwestycyjne Abrahama. Prawda? Taka konstelacja mocno jakby niestabilna, bo tu te y, przeciwstawne, konkurencyjne interesy, ambicje ścierają się na dosyć niewielkim terenie, a promieniuje ona cały świat wręcz do Malezji i Indonezji. No to są tysiące kilometrów. No ale łączy je jedna religia. I on, do, prawda? I Erdoğan tak. to rozgrywa cały czas, do czego dąży, bo to jest bardzo istotny wątek. On medialnie się prezentuje jako obrońca taki zasadniczy, nieprzejednany. On zawsze, jak były jakieś ataki bombowe tam i karne ekspedycje Tel Awiwu na zachodnim brzegu, niszczące osiedla palestyńskie z powietrza, to on się wypowiadał prawda, że tutaj, to, to absolutnie tu nie zezwalamy, jesteśmy przeciwni i tak dalej. Ale w tym samym czasie Erdogan robił i rozwijał poważne inwestycje na Morzu Śródziemnym na szelfie swoim kontynentalnym i na spornych wodach wokół Cypru, tu jest konflikt z Unią Europejską, przy współpracy finansowej i technicznej z Izraelem, bo Izrael chce eksportować nowe złoża, eksploatować i eksportować nowe złoża gazu ziemnego u swoich wybrzeży przy współpracy właśnie z Turkami. Te no to złoża jest się... właśnie... Ciekawe te złoża się łączą. Przyjaźni. One w pewnym momencie są sporne, tam pewna część tego złoża izraelskiego tam zachodzi na te, te wody tureckie, to nie jest jeszcze tam wyjaśnione te, kto, co do czego, komu się należy, ale mają wspólny interes i, i budują wspólne gazociągi. Już. Więc o, medialnie Erdogan wygląda na wielkiego krytyka, tak? Ale tak po cichu ten robi duże interesy. Ja już nie mówię to, to, to o czym wspomniałem, Właśnie, to jest no, no. absolutnie le legalne. Ale jeszcze jest przed kilku lat, pięć lat temu był rozkwit tej wo wojny syryjskiej, gdzie on po prostu transportował ogromnymi y y y konwojami kilku tysięcy cystern, nielegalną ropę i ją przeładowywał ze swojej rafinerii, przerabiał i eksportował dalej na y statkach, które odkupił od Rosjan przez Krym i tam różne szemrane firmy zarejestrowane na Cyprze. Jego rodzina. Oni są w rejestrach handlowych. To, są, to jest wszystko jawna informacja. Między innymi Panama Papers to odkryła. Te wątki współpracy rodziny Erdowana z, z dziwnymi postaciami z Tel Awiwu. Tam w handlu ropą. Nielegalną. Kradzioną gdzie? W Syrii. No. no proszę pana, interesy robimy na wszystkie strony. Jeszcze złoto było w tle, bo w rozliczeniach, żeby to wszystko się nie pojawiało na swift żeby amerykański sojusznik nie kiwał palcem, no to wszystko szło w rozliczeniach złota z odnogą na Cyprze i gdzie, no zgadnij, w Europie na północy jest. No? Łotwa i Petersburg. A, to, jest... to tamte porty. I miliardy euro dziwnych wpływów gotówkowych. Tak, w bankach... tak, był taki okres, kiedy dziwnym ty, ty, ropem i trafem y, PKB tych krajów nagle y, głównie było oparte o transfer ropy naftowej. A pamiętasz tak? Te, Pamiętam, taj... no przypomniało mi się właśnie. Panama Papers, Łotewski Ślad, wielkie tak, tak. transfery i taki oddział e, Europejskiego, dużego banku. Tak? No i ten był taki wielki szał. Dwa, trzy lata temu i tam wielkie śledztwo było Komisji Europejskiej i nagle wszystko ucichło. Bo pojawiła się ciekawa firma z Monachium, tak? Duża, która upadła w plajcie, tak? No, pamiętasz tam to taka firma z Monachium, finansową? Tak, I były tam, te rzeczy rzeczywiście i, parę lat a, I zaraz potem się pojawiły dziwne podsłuchy telefonów kanclerz Angeli Merkel i takie różne inne rzeczy, tak? I wszystko znikło, już o tym nie mówimy. O. następne interesy to przykryły także o tym już nikt nie pamięta, ale rzeczywiście Turcja to jest właśnie taki przykład ciekawych graczy na rynku no, kontynentalnym bo wchodzą w relacje doprawdy ze wszystkimi sąsiadami i tak jak powiedziałeś z Izraelem też mają ciekawy rodzaj przyjaźni ponieważ przykładowo 22 września bieżącego roku, kiedy była cała seria wystąpień w ONZ, oczywiście Erdoğan sobie nie, nie pożałował wystąpienia na temat okupacji i aneksji Palestyny. Także tam pojechał ostro i że w ogóle nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie, dopóki trwa ucisk Izraela wobec naszych palestyńskich braci. To jak zwykle się przeplata z, z tematem Wzgórza Świątynnego i meczetem Alaksa, z tymi zamieszkami, które tam były. Oczywiście powypominał wszystkie te historie, które w ostatnich miesiącach się działy, ale nie przeszkadza to jak zwykle prowadzić interesy w zakresie turystyki, handlu, wydobycia surowców, transferu surowców energetycznych. No da się, da się. To jest właśnie taki szczególny talent blisko Wschodni do godzenia wody z ogniem i naprawdę mogą ze sobą walczyć i jednocześnie handlując. No ciekawa, ciekawa to jest kompozycja. A powiedz mi, jakie jest twoje, twoje rokowanie na najbliższe miesiące? Co Erdoğan zrobi? Bo on nie będzie mógł bez końca siedzieć na, na tym kłującym w pośladki ogrodzeniu i musi, będzie musiał wybrać którąś stronę. Ja tu tak podskórnie czuję dryf wschodni. Mhm. Zdecydowanie wydaje mi się, że suma sympatii jednak ciągnie go do przodu. Do Azji. Do Azji, do Azji zdecydowanie do Azji przy zachowaniu, powiedzmy, neutralności z niektórymi sąsiadami i kto wie, może z otwartym sporem ze Stanami Zjednoczonymi na temat wizji uczestnictwa w NATO, bo widać, że ta sprawa, pomimo wielkiej roli Turcji w tym wszystkim, jaka została jej przewidziana we wcześniejszych dziesięcioleciach, no że troszkę to się nie udaje, a Erdoğan no, kręci własne interesy na boku i, i to zaczyna Amerykanów denerwować. No, Wyswobodził się, bo był asystentem i zastępcą y, Fethulaha Gulena, y, a od y, już długich lat jest jego przysięgłym wrogiem i próbuje wydobyć od Amerykanów jego ekstradycję <głos> jako zdrajcy narodowy. Tak, no wiadomo było, że będzie bezskuteczny gest, ale go wykonał, czyli te procedury w Interpolu zostały przeprowadzone i oficjalne listy przedstawione i dowody także wiarygodne na złamanie tajemnicy państwowej, na spisek przeciwko z, z organom konstytucyjnym państwa i tak dalej. To wszystko jest, więc to, to nie jest jakaś, jakiś wymysł i teoria spiskowa. To ma swój E, e, swój ciąg, że tak powiem, prawny, no ale praworządność różnymi tam korytarzami przebiega, procedura trwa, <śmiech> ekstradycyjna, Guleny jest absolutnie bezpieczny i niezagrożony, e, więc sobie w słonecznej chyba Kalifornii e, przesiaduje <śmiech> na swoim ranczo, więc no, no taka, ta, ta sytuacja przejściowa od lat trwająca, no wygląda trochę kabaretowo, tak śmiesznie. Niemniej kryzys walutowy na liże, no i te pogłoski na ulicy tureckiej, no, no nie są przychylne dla polityki Erdoğana, bo ludzie są niezadowoleni. Spada ich poziom życia, inflacja pożera ich oszczędności, są coraz większe trudności gospodarcze. No, e zaciska się powoli pętla. No i jest pytanie zasadnicze, co z tym zrobi wielkorządca turecki, no bo ma te atuty strategiczne, czyli swoją pozycję regionalną, którą chce jakoś przehandlować i przekuć na, na, na przyszłe sukcesy historyczne, bo odbudowuje Imperium Osmańskie i tam inne projekty o dalekim zasięgu, ale też musi przetrwać, że tak powiem, koniunkturę y, polityczną i gospodarczą w kraju, no bo jak ludzie są nieszczęśliwi, no to po prostu w końcu dojdzie do tego, że go zrzucą z urzędu tak albo inaczej, bo przyjdzie jakaś konkurencyjna partia. Wprawdzie one są wszystkie już powycinane, nie ma mediów, nie ma żadnej widocznej y, na, y, takiej jawnej konkurencji, no ale... Przecież znamy, te, znamy te, te sytuacje z komuny, gdzie wszystko było wycięte i nielegalne. tak? Nie wolno było nie tylko myśleć niepoprawnie, ale nawet posiadać momentami radio tak? <grych> niezarejestrowanego. A jednak jakoś tam te, te podziemie działało, więc urd jest dokładnie tak samo. Już... Dla niego też problemem będzie z całą pewnością e, diaspora turecka w Niemczech, która jednak ciągnie ku Europie. No i drugi problem to są Kurdowie, to jest kilkadziesiąt procent populacji, to jest zupełnie odmienny et etnos i etos, inna religia, inna, inny język, no i, no i wiele dziesięcioleci wzajemnych animozji. I tu znowu jest konflikt między Amerykanami, którzy inaczej widzą rolę Kurdów, Aha. a inaczej widzi to Erdoğan. No i trwają walki właśnie takie na razie powiedzmy sobie harcerskie na niskim poziomie między YPG i finansowanymi przez Waszyngton i Turkami, ale przecież Turcy wjechali do Syrii i prowadzą tę operację wojskową. Znaczy ta Syria w ogóle jest biedna, bo na jej terenie prowadzone są najrozmaitsze rozgrywki, a to Izraela z Iranem w postaci wspieranych przez Iran tam grup a to Turcji z Kurdami, a to Rosji z Izraelem, a to Rosji z Turcją. Także jest to teren, który jest dosyć upośledzony wojennie, tak bym to nazwał. Jest bardzo nadwyrężany i to jest ognisko zapalne z całą pewnością, ponieważ tam ciągle tli się jakiś, jakiś zarzewie walk rozmaitych. I nie rokuje to dobrze, dlatego że wszystkie relacje między sąsiadami są no, gorsze, że tak powiem, ze względu na napięcia między Izraelem a Iranem. Ale jeszcze zanim do tego bym wrócił, to jeszcze jest kolejny taki kabaretowy przykład, mianowicie Irak, bo również w podobnym okresie, 20 5 września yy, z, pojawiła się konferencja 300 notabli irackich, którzy postanowili zapałać miłością do Izraela i przywrócić stosunki dyplomatyczne. Natomiast Irak jest od 1948 roku w stanie permanentnej wojny z Izraelem. I tak, i to jest no, jak oni, tak. Tak, oficjalnie oczywiście, oficjalnie, mówimy tak na poziomie dyplomatycznym. No i jak się ta konferencja odbyła? Tak się pojawiło wielkie larum, ponieważ się okazało, że na przykład Amerykanie nic o tym nie wiedzą i wyparli się tej sprawy, a Irak jest ich głównym sprzymierzeńcem na tym terenie. Izrael zatem zrobił coś zupełnie odwrotnego, pochwalił inicjatywę. Na co znowu rząd w Bagdadzie powiedział, że to jest absolutna samowolka i nic z tego nie może dojść i rozpoczęły się prześladowania inicjatorów tego. Także widać, że tych interesów sprzecznych jest pełno w różnych krajach, w różnych grupach między górą a dołem, między biznesem a wojskowością. To jest praktycznie nieustanny kocioł i tu się chyba nic nie zmieniło. Pomimo tych wszystkich porozumień abrahamowych, pomimo akcji mediacyjnej, Mimo wszystko te animozje z pozoru władzone nadal trwają. No i będą rozgrywane. Tu dwa kociołki te regionalne pod Liban i Syria, no to już wiemy. A Irak, no to już od ponad 20 lat jest państwem dysfunkcjonalnym i wykorzystywanym, bo to jest duże terytorium. Spojrzawszy na mapę, wiele grup etnicznych, tam jest Starcie między innymi szyitów z sunnitami a propos sąsiedniego Iranu, więc Irak tu się nadaje do tego znakomicie jako takie pole starcia różnych walk frakcyjnych i politycznych, bo tam są różne tam klany, które są, chcą przymierza i normalizacji stosunków i bliskiej współpracy z Iranem, a są też przy, bardzo głośni przeciwnicy takiego sojuszu. E, oni się ścierają na, tam te, te, na polu regionalnej polityki. Do tego dochodzi wycofywanie się stabilizatora tego siłowego e, do tej pory z regionu, czyli Stanów Zjednoczonych, bo ich obecność maleje. Wycofują się z tych dużych baz e, powoli. To nie tylko Afganistan, ale także właśnie e, Irak. Ostrzeliwanie przez różne frakcje egzotyczne, między nimi tak zwane ISIS, ostrzeliwujące z poważnej broni w ostatnich miesiącach tę największą bazę amerykańską, chyba w ogóle, czyli te, te, te twierdze w okolicach Bagdadu. No, jest, powiedzieć, że jest kolorowo i wesoło to mało, bo to jest cyrk na kółkach. Tam się po prostu dzieją dziwne rzeczy, Ogarnąć to bez, mentalnie bez obecności na miejscu jest bardzo trudno, bo wiadomości na ten temat są nie tylko sprzeczne, ale no, naszpikowane dezinformacją z różnych źródeł. Więc no, wysoce nieprzejrzysta sytuacja. No i z, z całą pewnością te, tego typu objawy y, zapowiadają jakieś dalsze paroksyzmy i kłopoty ludności cywilnej, no i zapewne jakieś działania wojenne o ograniczonym zakresie, które to, trwają tam nieustannie od kilkudziesięciu lat. Znaczy nie bez przyczyny wybrałem taką konfigurację tych informacji po to, żeby wyobrazić sobie, że oficjalny przekaz, ten, który funkcjonuje w europejskich mediach popularnych, nie oddaje tego kolorytu, który jest przykładowo iracki Kurdystan utrzymuje serdeczne kontakty z Izraelem, a rząd federalny w Bagdadzie już nie i jest w pełni jemu wrogi. Dlatego to jest niby jedno państwo, jedna strefa, ale są różne kasty, różne grupy. To wszystko tam pływa i y, proszę sobie wyobrazić, jeżeli tam na tak zapalny grunt padłyby jakieś większe iskry no to myślę, że ta y, sytuacja zapłonęłaby w bardzo szerokim zakresie, dlatego, że wszyscy tam mają jakieś niespełnione nadzieje, niespełnione ambicje, y, niedopełnione interesy, czyli po prostu to jest idealny punkt zapalny y, na grubszą sprawę, bo mielibyśmy kilkanaście praktycznie krajów y, w konflikcie. No i do tego nałóż jeszcze ten dominujący, bardzo łatwo sprawdzalny wektor niezadowolenia społecznego, czyli młodego pokolenia, które zostało zablokowane w swoim biologicznym rozwoju, bo nie może zakładać no, według kalendarza normalnej rodziny, i, i, I pracować i wychowywać swoje potomstwo, bo jest kryzys światowy, bo jest pandemia, bo jest lockdown, bo jest wojna lokalna, bo jest def, inflacja w Turcji, to jest młode społeczeństwo. Zauważ na, na, na, na zobacz piramidę demografii w Turcji, tam jest ogromne ciśnienie młodego pokolenia, to są miliony frustratów. Oni nie mają przed sobą przyszłości, no to co ich czeka? Jak oni zareagują? Wyjdą na ulicę i będą się bić. No po prostu. To jest kocioł, który tylko czeka na eksplozję. Czyli inflacja podpalana na liże to nie jest tylko kwestia monetarna. Że Erdoğan tam coś zarządził i tam wyrzucił kolejnego prezesa Banku Centralnego w ostatnim miesiącu. tak. I ten nowy też nie spełnia jego oczekiwań, To trzeba było zastępcę wywalić. I jeszcze do drugiego zastępcę, czyli praktycznie cały bank centralny, bo, bo, bo nie spełnia wymogów rządziciela w ankarze. No, no, ale dlaczego? Nie dlatego, że ci finansiści są durni, nie dlatego, że oni nie ogarniają bilansu, nie dlatego, że nie rozumieją polityki fiskalnej i monetarnej, tylko dlatego po prostu, że, no, że jest zbyt wielkie ciśnienie. ich wymaga od nich rzeczy niemożliwych. Ustabilizowania finansów i, i pod, jednocześnie nie podnoszenia stóp procentowych, tak? Bo młodzi będą niezadowoleni, No bo nie dostaną kredytu w banku. No ale tego się nie da tak zrobić. No ale spróbuj to wyjaśnić Ardełanowi. <laughs> no, on to widzi inaczej. Prawda? No tak. Sułtan? On ma raczej pozycję sułtańską, także głosy z domu nie bardzo go interesują. No Takie? chyba, że są już rozwrzeszczane i czy mają wszyscy kije w rękach. No i chyba to właśnie nas czeka. Ale znaczy, to wyjście na ulicę, on ma bardzo skuteczną policję, tajną policję, ona wie, jaki jest nastrój na ulicy i potrafi to dokładnie wymierzyć. Zanim nastąpi ten wybuch powszechnego niezadowolenia, to mam takie niepokojące przypuszczenie, że Erdogan po prostu rozpocznie kolejną lokalną wojnę ze wskazanym z góry wyznaczonym bezpiecznym wrogiem, takim, który istnieje od zawsze, czyli Kurdami. I te operacje dla bezpieczeństwa całej sytuacji przeprowadzi w Syrii. Wiele na to wskazuje, ponieważ tam są cały czas potyczki graniczne. I co więcej, też Izrael tam swoje interesy kręci. Bombarduje raz po raz coś. Jakie są relacje między tymi celami w Syrii? Trudno mi powiedzieć, ponieważ każdy wybiera według własnego uznania i praktycznie każdego tygodnia jakieś bombardowania tam następują. Zauważ, Ale... że, zauważ że ta moja teoria opiera się na tym, że Erdoğan w sposób logiczny wybierze rozwiązanie mniej groźne dla niego osobiście, dla jego klanu i dla całej Turcji, bo ma do wyboru, Przymusowy lockdown tak, pod pozorem pandemii, która nagle się rozpęta jako Delta Plus na przykład. No przecież jest niewykluczone, bo się roz, rozpętuje w Europie teraz. Więc w Turcji to wiadomo, że oni latają samolotami do Niemiec no i przywożą Delta Plus z kontynentu europejskiego. No to na pewno się rozchorowali. To było wiarygodne, ale nie, nie zamykajmy w tych warunkach jeszcze dodatkowo gospodarki. Bo to by był, e, tak powiem, gwóźdź do trumny. Pozwólmy normalnie funkcjonować handlowi i wytwórczości, ale znajdźmy jakiegoś winowajcę zastępczego, żeby młodzi tutaj nie wyszli na ulicę, nie spowodowali strajku generalnego i jakiejś wojny domowej. To co? No przecież mamy odwiecznego wroga. No i najlepiej na zewnątrz. To wszystko idzie w tę stronę, jakby popycha Erdogana do wyboru tej najmniej szkodliwej opcji, która i tak jest śmiercionośna, no ale najlepsza z dostępnych. Przynajmniej no bo... z jego punktu widzenia. Natomiast yy, stanowi z całą pewnością zarzewie kolejnego konfliktu i to o szerszej skali. Zgadza Dlaczego, się, tylko że... Że... tylko że ja mam jeszcze jedno przypuszczenie, że ci goście, którzy jakby podsycają, podsypują podlewają ten detlący się od kilku lat y, problem monetarny w tureckiej Lirze poprzez różne tam sankcje, prawda zamknięcia y, różnych tam interesów i, i sankcje otwarte gospodarcze. No, chyba y, świadomie y, zdają sobie sprawę, że gospodarka rozwijająca się y, typu Turcja y, w dobie, że tak powiem, stagflacji covidowej, no jest bardzo wrażliwa na tego typu impulsy i będzie podatna na ten atak finansowy. No i to się dzieje, więc winowajców tutaj, że tak powiem, inspiratorów tego wektora szukałbym u zarządców finansowych, bo no nie podali Erdoanowi nigdzie ręki, zawsze spotykał się jakby z odmową. Z odrzuceniem, Tak. tak. Tak. I to ja nie mówię, że koniecznie muszą z nim wchodzić tam w głębsze koligacje i tak dalej. To nie o to chodzi, tylko że nastrój taki jest, że on jakby wszędzie no, ma jakby negatywne notowania. No i nie, nie może z tej matni wyjść, no i zostaje tylko jedna opcja. Wydaje mi się, że koszty y, tego odrzucenia mogą być zdecydowanie wyższe niż podtrzymywania nawet chłodnych, ale uprzejmych relacji. No ale zauważ, że to działa na w większym planie strategicznym. No Nie o spokój tutaj wszakże chodzi. Mm. Chodzi o destabilizację i, i, tak. i przy użyciu obcych ron. Popychamy go i on to zrobi, bo nie będzie miał innego wyjścia i to robi, bo wiadomo, że to zrobi. No i to robi we własnym interesie. No. Ale winnych oczywiście nie ma. No bo sam to zrobił, sam to wybrał. Ja, ja to tak widzę, oczywiście jak zwykle zastrzegam się, to jest absolutnie czysta teoria spiskowa, która różni od faktów ten interwał sześciu miesięcy. Tak, bo to są na razie rzeczy jeszcze mało widoczne, w Europie niepublikowane. Wróćmy na chwilę jeszcze do Izraela, bo jak zwykle to było tylko tło tego, co tam się dzieje. Natomiast głównym graczem jest z całą pewnością Izrael. No i Iran, który im odpowiednio y, odpowiada z y, raczej niewielką dozą uprzejmości. Także oni się tak punktują wzajemnie. Y, z, z takich istotnych rzeczy y, zmieniono y, szefa izraelskich sił powietrznych a wraz z nim jeszcze czterech innych generałów zazwyczaj i wysokich urzędników wojskowych. Znaczy, że zajmowane są nowe pozycje. Co więcej, tam jest zmiana warty w związku z, ze zmianą Benjamina na jachu, na Beneta. Widać, że te podmianki idą daleko i głęboko. Natomiast zmiana aż pięciu wysokich funkcjonariuszy wojskowych, to już jest jakiś sygnał przepowiadający. Takie jest moje zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że te przygotowania idą coraz szerszym torem. Wtedy, kiedy świat tutaj mówi o planie B, no to Izrael powolutku rozpatruje plan C. Na czym to polega? Otóż, otóż, nastąpił szereg wizyt i w Stanach y, Ministrów Spraw Zagranicznych odwiedzają się wzajemnie ostatnio w Moskwie y, widać, że że tak sprawy się zagęściły, że po prostu już y, nie można nad tym nadążyć. Pojawił się taki ciekawy artykuł 1 października. Dlaczego Izrael przyspiesza planowanie i retorykę uderzenia na Iran? No bo taki ma właśnie plan, że po stopniowym wygasaniu tego porozumienia Jacoba sytuacja się zupełnie zmieniła. Mianowicie widzą to, że administracja Bidena ma pewien rozdźwięk co do podejścia do Iranu. Stany Zjednoczone mają szereg własnych problemów które chcą w pierwszej kolejności rozwiązywać. E, wizyta Beneta w, w Stanach no miała też swoje takie nieudane strony. Został tam przetrzymany w gabinecie, także musiał zostać w Szabas. E, notabene zdradzę, że w Moskwie stało się dokładnie to samo. E, to niedawno, bo to w, w ubiegłym tygodniu. Co prawda inny był powód, bo rozmowy były tak owocne i serdeczne, że, że musiał zostać jeszcze dwa dni. Wydaje mi się, że prawdziwy powód tego był nieco inny, ponieważ waga poruszanych tematów była zdecydowanie większa, niż pozwalałaby na to pięciogodzinna wizyta u Putina. Także widać, że dzieją się rzeczy jednocześnie na wielu frontach dyplomatycznych. Raz po raz wychodzą informacje na temat wizyt półpołównych, całkowicie tajnych. To one oczywiście po jakimś czasie, bez podania daty, kiedy to się odbyło, o czym rozmawiano. Temat dominujący to są relacje... Izraela z Iranem oraz program nuklearny i co z tego by mogło ewentualnie e, wyniknąć. Dla Izraela problem Iranu jest to zagrożenie egzystencjalne, jak oni to nazywają, czyli warunkujące w ogóle przetrwanie kraju. E, podchodzą do tego śmiertelnie poważnie i w związku z tym przyjmują odpowiednią pozę. E, zdradzili w, w tym właśnie artykule, bo to wiadomo, że takie artykuły są weryfikowane przez wywiad i tam yy, przypadkowe informacje nie mogą się znaleźć. No chyba, że wyjdzie jakiś generał prosto z konferencji i chlapnie coś po, po wojskowemu, jakieś 3-4 zdania, które potem tam tłumaczą z, yy, na inne dyplomatyczne języki. W każdym razie... Yy, ta polityka odstraszania miałaby być taką nadzieją, że do poważnej rozrywki nie dojdzie. Czy to tak będzie, czy nie, wydaje mi się, że te szanse coraz bardziej maleją. I z obserwacji wynika, że także Stany Zjednoczone powolutku przychylają się do, do tej wersji. Widać, że ta narracja stopniowo się zmienia, bo przy szacunkach powrotu do rozmów na poziomie 80% teraz szacuje się w gabinetach amerykańskich, że one wynoszą najwyżej 30% te szanse powrotu. Także narracja się stopniowo zmienia i, i, i widać, że ta procedura przygotowania opinii publicznej Również postępuje planowo, jakby niezależnie od e, zabiegów dyplomatycznych, które jakby są prowadzone metodą, aby wyczerpać e, wszelkie możliwe środki dyplomatyczne, ażeby nie na, narazić się na, na zarzut e, zaniedbań. A jakie jest Twoje zdanie na temat tej ostatniej wizyty u Putina? Co tam w wskurał? Czy to zmienia krajobraz czy coś istotnego się tam zdarzyło? No, pierwsza sprawa to jest taka, która mi się kojarzy z Syrią, bo w Syrii te wojska rosyjskie i izraelskie mają takie niepisane porozumienie polegające na tym, że jeżeli Izrael wysyła samoloty, to uprzedza z odpowiednim wyprzedzeniem Rosjan, żeby w takim a takim obszarze się nie... Kręcili, ponieważ, jak, jak pamiętasz, doszło do pewnego incydentu, który no, był taki dosyć drażniący dla Rosjan. Zestrzelono rosyjski samolot wojskowy, rzekomo to była pomyłka, no ale było to przyczyną dosyć poważnych połajanek, no i w związku z tym Izrael się zobowiązał do ścisłej współpracy wywiadowczej w zakresie swoich operacji planowanych i aktualnie przeprowadzanych. Także to zostało tym razem podkreślone, że nie ma żadnych samowolek, bo to są za poważne sprawy, żeby ktoś sobie latał samolotami, coś bombardował, on nikogo o niczym nie informował i jakieś tam sobie wykonywał harcerskie ruchy. Także Putin to zaznaczył wyraźnie, pomimo tutaj wszelkich gestów sympatii, że to Musi się skończyć. E, e, nazywane to było dyplomatycznie intymną współpracą. Tam, był, tam jeszcze ostatnio, kilka tygodni temu, był ta, była taka spora awaria, bo doszło do ataku na e, taki, incydentalnie tak to wyglądało, przynajmniej, na bazę Chmeimim rosyjską, e, i tam były jakieś ofiary, ale główny cel podobno to były e, jakieś tam. Nośniki, czy te, baza przeładunkowa, czy y, zbrojownia Hezbollahu. No głównym ja... tematem to są drony przenoszące ładunki wybuchowe. Główny, tak, ale cho... Rosjanie się tym mocno oburzyli i powiedzieli, że, no, no, że integralność tam te, te, tej bazy została naruszona i że oni tam się obronili, bo mają tam odpowiednie baterie przeciwlotnicze i tak dalej, ale że do takiego incydentu doszło i są tym mocno zaniepokojeni, że do, że do takiej sytuacji dochodzi, no bo w końcu są ze swoimi kontrahentami konkurentami i wrogami w regionie domówieni, że to nie powinno coś takiego zajść bez sytuacji otwartej wojny, tak? No i... Tak, I, i, i ten ton jest podtrzymany wielokrotnie, dlatego widać, że Bennett czuje się tutaj zrespektowany przed Putinem, że jeżeli by doszło do czegoś, no to miałby no, poważny kłopot w utrzymaniu dobrych relacji, o których zapewniają obie strony, ale wiadomo kto, o kogo zabiega i o przychylność, to nie Rosja zabiega o Izrael, tylko Izrael zabiega o rosyjską przychylność albo przynajmniej o przymykanie oczu w tym obszarze tak, aby móc te własne swoje interesy prowadzić wojenne. Czy, czy z mówiłem. tego wynika, że ta ostatnia rozmowa to, to była taka jakby kurtuazyjna, zamykająca rozmowa Beneta przygotowującego się do dużej operacji wojskowej przeciwko Iranowi z przypuszczalnym sojusznikiem Iranu tak, żeby uzyskać jego neutralność i taką przychylność nie wchodzenia w paradę? Czy to tak wygląda? Ja to tak odnoszę, takie wrażenie właśnie, bo z drugiej strony Iran jako państwo zaprzyjaźnione z Rosją i gdzie Rosja ma szereg interesów no ma dużą przychylność rosyjską, ale jeszcze z kolejnej strony Rosja też nie chce dopuścić konkurenta, tak jak to nazywa się, do nuklearnego państwa progowego, jakim miałby się stać Iran już w tym momencie, bo miałby takie potencjalne zdolności. W związku z tym wybierając wyższość różnych interesów, myślę, że Rosja byłaby gotowa przyjąć zdystansowane stanowisko, aby nie przeszkadzać w działaniach Izraela, który stanowi po prostu przeszkodę dla irańskiego programu militarnego. Pomimo wszelkich tam zapewnień, istnieją też poważne przesłanki, że ten program nie jest taki całkiem grzeczny. Jest to naturalne, bo jeżeli się deklaruje wrogość od dziesięcioleci, to trudno też się spodziewać, że ta wrogość nie będzie szukała jakiegoś ujścia. No i to, to właśnie to bardzo ciekawy wątek jest tej takiej podejrzliwej przyjaźni między Teheranem i Moskwą. Ona ma dosyć długą już datę te, tej podejrzliwości wzajemnej, która ma podobne źródła co we współpracy, rywalizacji i otwartej wojny między Moskwą i Ankarą bo interesy istotnie zarówno Turcji, jak i Persji, jak i Rosji są na tym terenie sprzeczne. W szczególności chodzi o, o Półwysep Arabski i o Morze Śródziemne. One są jakby te, te ich wspólne ambicje na tym terenie się spotykają i każde ma inne zainteresowania, w inną stronę biegnące, inne punkty skupienia, wzajemnie wykluczające się po prostu. Dlatego ta, ta rywalizacja jest naturalna. Ja bym się, patrząc na to za mocno, nie zachłystywał, tymi doniesieniami sprzed dwóch lat o zawiązywaniu nowych sojuszy, prawda, między Iranem i Rosją oraz Chinami, które stoją tam z boku i się temu przyglądają i zapewniają o swoim wsparciu militarnym i tam nawet organizują wspólnie z Rosjanami i Irańczykami wspólne manewry wojenne na Morzu Śródziemnym i na Morzu Arabskim, także w Zatoce Perskiej notabene. Więc <głos> na tych spornych wodach, gdzie tam się cały czas gotuje, no to oni tam paradują, pokazują swoją przyjaźń. No to jest przyjaźń do kamery a tak naprawdę to tam pod spodem są te jakby w dużej mierze sprzeczne interesy i w praktyce mm, biznesowej, historycznej znowu się może okazać, że wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. E, po, no tak, poda? bo to bardziej e, przypomina e, takie gierki chytrych wojowników, tak bym to nazwał, którzy wśród rozlicznych interesów wybierają e, pewne krótkoterminowe, ale bez uszczerbku na tych dalekosiężnych, tak żeby jednocześnie e, mieć możliwość wyjścia w każdą stronę. My to obserwowaliśmy miesiąc temu była właśnie taka audycja na temat konstrukcji rządu izraelskiego i tego jak konstruuje się działania dyplomatyczne, a żeby pozwalały wyjść z narracją w każdą stronę, a także ażeby nie blokowały działań po to, żeby jak najbardziej elastyczne podjąć kroki stosownie do okoliczności. Czyli relacje wewnątrz izraelskie do publiczności wewnętrznej, z, tego, z tej wyprawy Beneta, która była istotnym punktem jego działań do Putina, były takie stonowane, ale optymistyczne, żeśmy załatwili swoje sprawy i tutaj w Moskwie nie ma wroga w, na Kremlu, tak? to należy rozumieć. Tak, to należy rozumieć. Aczkolwiek moim zdaniem kolejne przetrzymanie prezesa, nie prezesa, tylko premiera Izraela na sobotę, czyli na szabas, bo on jest praktykującym religijnie bardzo Żydem, czyli został de facto serdecznie przymuszony do pozostania, ponieważ ilość tematów. Tak, po prostu musiał zostać i obgadać stosowne zagadnienia, bo rzeczywiście to o dużym ciężarze gatunkowym są sprawy i w związku z tym, tak jak powiedziałem, pięć godzin nie wystarczy na omówienie potencjalnych scenariuszy. Czyli Putin, Putin zadał mu pokutę i czyściec na waskrysienie. No to taki tak dosyć jest. istotny że powiem, akcent kulturo, kulturoznawczy między judaizmem a wschodnim chrześcijaństwem to jest dosyć czytelne, no, jak się zna korzenie tych religii. To. No Putin ma dosyć sprawną tę dyplomację i to nie od wczoraj. Ławrow jest naprawdę sprawnym organizatorem tego wszystkiego. Znów na marginesie dodam: nie jestem ruskim agentem, ani admiratorem Ławrowa. Warto sprawdzić jego życiorys, pochodzenie etniczne i koneksje. Jest po prostu sprawnym załatwiaczem różnych spraw. A działa do tej pory skutecznie i lojalnie dla dobra Wielkiej Rosji, które interesy, powtórzę, na, na naszym teatrze regionalnym są sprzeczne z naszym interesem geopolitycznym i, i gospodarczym. No, w dużej mierze sprzeczne, bo możemy z Rosją kooperować, ale, no, ale na tych, no, widać pod Norskim dwa i innych tam dealach, no, że zawsze z z, dużym, no, z dużą niekorzyścią i koniecznością opłaty różnych tantiem dla szemranych gości polityków i innych tam e, dziwnych postaci, więc no, no to taki lokalny koloryt, no. E, że, no rozumiemy powody działania tej administracji kremlowskiej imperialne, rozumiemy e, logikę tego działania i to wcale nie są e, e, posunięcia i nieskoordynowane, idiotyczne, wariackie, e, jak próbują tu niektóre media mu doklejać te Wąsiki, prawda, Adolfa, <grymne> że to taki kolejny, prawda, wataszka, który ma jakieś iluzje wielkości. Nie, nie. No, to w praktyce jest to bardzo pragmatyczne, wyliczone, z zimną krwią e, e, przeprowadzone i to należy na to uważać, bo to jest mocny gracz i przeciwnik i on się nie da oszukać tutaj jakimiś tam frazesami, tak jak to nam próbują sprzedać tam w Unii Europejskiej w szczególności. Nie, nie, nie. On to ty... kalkuluje na zimno Wiele... i rozmawia zarówno z Unią Europejską, z Amerykanami i także z, ze swoimi ziomkami w dużej mierze w Tel Awiwie, bo przecież to są w sporej części emigranci z Moskwy i Petersburga. Którzy no, bo nad rząd... Milion tam jest ludzi. Tak, tej... ale oni są dzisiaj na topie, na topie tej polityki bieżącej. Oni mają rodziny w Moskwie, mówią biegle po rosyjsku i, i piją czaj z samowaru. No po prostu to, to są goście wielojęzyczni, tak, z korzeniami we wschodniej cyrylicy. No i, no i Putin z tego korzysta i to, i to rozgrywa po koleżeńsku, po przyjacielsku. Przecież razem chodzą do, ta, do tej bani i, i razem piją być może koszerne napitki, bo tam mają zaprzyjaźnionego głównego rabina Rosji, prawda? No, to wszystko tak jest, wygląda, tak przyjacielsko, koleżeńsko i tak jakby przy, tak, tak sielsko, ale widać ten nastrój, że no, że wszyscy mają noże, to takie długie, wyjęte i za plecami trzymane w drugiej ręce, że tutaj może dojść do ostrych scen. No i ciekawy jestem, kiedy się te sceny zaczną, bo ewidentnie w Azji tego typu motywy no, zawsze są rozgrywane. Idzie na ostro. Jak się zaczyna, to jest ostra jadka. Tak, ale jeszcze dorzuciłbym do tych m, wyników rozmów w Rosji, m, jakie Benet uzyskał. Wszystkie te, wszystkie te meldunki są z biura prasowego Beneta, że spotkanie było ciepłe i pozytywne i do, dotyczyło szeregu ważnych kwestii. Natomiast nie było żadnego natychmiastowego komentarza ze strony rosyjskiej. To Nic. też coś mówi Rosjanie w ogóle nie skomentowali tego, tego na początku wyników tych rozmów. Oprócz tego, że było miło, było miło, tak. Powiedzieli sobie wiele ważnych rzeczy. Tak to można stresić. Zachowali królewską powściągliwość, która wskazuje na to, że Putin czuje się uzasadnionym i pełnoprawnym namiestnikiem na Kremlu, czyli mocarstwa kontynentalnego, rozmawiającego ze swoim lokalnym kontrahentem, na różne tematy, no ale chyba z innej puli wielkości, tak? No i tutaj jest kwestia, że tak powiem, tej skali, bo jeżeli chodzi o mocarstwowe wizje Beneta, one są, no, trudne je przeoczyć. One się opierają na starożytnych pismach i tych planach Erec, Izrael i tym podobnych rzeczach. To są rzeczy realne. To nie są tylko wymysły paru oszołomów, którzy jakieś tam kilka tomów poezji napisali na ten temat. Nie, nie. To są konkretne plany geopolityki i finansów i dużych operacji różnego rozmiaru w regionie. No i mają też poważne zaplecze finansowo-gospodarczo-polityczne w samym Izraelu. Obecnie po ustabilizowaniu tego rządu, który też był przecież do niedawna no, stał pod znakiem zapytania, czy Netanyahu usunie się w cieni pozwoli swojemu następcy działać. No i to, to się stało, więc zwrotnicę przełożono. Bennett istotnie rządzi, to nie jest marionetka, która krąży tam w polityce wahadłowej między różnymi stolicami i prosi o, o weksle na, na, na, na kolejną operację, jest inaczej. On dopina pewne, pewien plan organizuje pewne działania, ma pe pełne poparcie wewnątrz m, z Parlamentu Izraela i także poparcie finansowe, bo budżet jest już uchwalony i to no, rekordowy, prawda? Czyli że to traf, wchodzi w moment realizacji. I tu m, odbywają się wizyty w tych dużych stolicach, m, między innymi no, pamiętamy w, w, w, w dosyć intrygującą wizytę u Bidena i teraz u Putina no i czekamy na ciąg dalszy. Bo ten niewielki kraj egzotyczny no ma większe ambicje i realizuje je z dużym uporem i dużymi nakładami. I, i oni nie zamierzają spocząć i, i czekać na, na, na dopust Boży, bo oni kreują wydarzenia. To widać po osobowości Benetta. to To jest facet w pełni sił, bardzo rzutki, energiczny i on się, on się nie da nie da się, tak powiem, zatrzymać w poczekalni on, ten, no, ten jeden, drugi szabas, trudno ja bym Ale... powiedział, on się nie zraża bo to, że... nie, nie się. on nie, walczy, poddaję. to jest, to jest fighter to jest fighter i dlatego został wybrany, dlatego ma glejt na działania, bo no, on on nie... w najbardziej niekorzystnej sytuacji on wychodzi i się uśmiecha do kamer no, i to ja go nie, osobiście nie, nie, nie, nie lubię, ale, ale szanuję ten, ten typ. No, bo ten facet po prostu nie da się pokonać tak po, po kilku psztyczkach. No, i, i, i znaną narrację stosuję, że to był kolejny sukces rządowy. Tak. Czy oni to mają wszyscy po jednej wodzie. No, ale widzisz, ale facet jest twardy, bo on dostaje w ryj i mówi: tak, tak, do, do, do, załatwiliśmy, osiągnęliśmy kolejny sukces. A nawet więcej niż żeśmy planowali. Tak, tak powiem, no bo oczekiwaliśmy, że zostaniemy trzy razy, ale dostaliśmy tylko raz. Ale tego I oczywiście już jest nie, lepiej. Tego oczywiście nie mówi, bo to jest wiadomość poufna tylko dla zaufanych. No Mówię, nie jestem jego admiratorem, ale to jest ale To Od samego początku jego kariery, kiedy tam się pojawił na horyzoncie, mówiłem, że ma duże szanse, i, i chyba, chyba pokona starego wygę, bo, bo ma po prostu dynamikę i ktoś za nim stoi. Jest to już widoczne, dlatego że podczas dyskusji budżetowych cała opozycja dowodzona przez Nataniahu, po prostu się zgapiła i utracili regulaminowe prawo głosu mogą co najwyżej zagłosować za odrzuceniem lub przyjęciem, natomiast nie mogą wprowadzać poprawek. Także wielce byli rozświedzeni tym faktem, <głos> że wylecieli na aut, ale dzięki temu właśnie te prace budżetowe przebiegały tak szybko i tak sprawnie, no, czym wszyscy byli właściwie zdziwieni, że nie napotyka Bennett na żaden znaczący sprzeciw. No właśnie, to jest tajemnica. Jak to się stało, że taki młody upstart no stosunkowo młody, nie? W, w, tym, w, tym, w, tym, w tym egzotycznych w tych egzotycznych okolicznościach W konfrontacji z Netanyahu, który no jest no najdłużej, był do tej pory najdłużej urzędującym w różnych konstelacjach premierem egzotycznego kraju. No i potrafił się utrzymać w, w, w siodle. A ten, patrz pan, wysadził go. No to Coś się musiało poważnego wydarzyć tam za kulisami. To nam nikt tego nie wytłumaczy który z tych mocarzy tam za tym stał, ale chyba ktoś poważny te, to umożliwił. Więc z tych artykułów wynika z Timesa, że prace komisyjne były prowadzone w tak gęstym terminarzu i w tak niedogodnych terminach, że ta stara opozycja to zwykle osoby zaprawione w polityce, a aczkolwiek troszkę może i leniwe, zostały wagarowiczami. W związku z powyższym to, to było przyczyną utraty regulaminowej prawa głosu. No czyli że ktoś ich tam na te wagary zaprosił, tak? <śmiech> Jak tam było, tak tam było. Tego nie wiem. Natomiast wylecieli. Po prostu i, i y, y, y, młodzi ich y, swoją pracą i wytrwałością y, po prostu Wykurzyli z tego miejsca. Ach, no, cuda się dzieją. Także, no, te plany są realizowane z dużą dynamiką, dużą dozą werwy i też zastrzyków finansowych. Więc pewnie zobaczymy tego efekty. Jakie są Twoje rokowania? Kiedy mniej więcej? Bo oczywiście nie, nie, nie żądam żadnego konkretnego harmonogramu. Wiem, że tą, tą nagrodą główną tej całej rozgrywki. To jest e, timeline, czyli ten plan, czyli timing, bo kierunek jest znany, te trendy można obserwować, ale nikt nie zna harmonogramu i tam to jest właśnie ten złoty klucz, harmonogram. W jakiej kolejności, kto pierwszy e, i w którym momencie coś wybuchnie, czyli e, no, w przybliżeniu, jak ci... Jak, jak, jak ty widzisz ten, ten harmonogram? Jak ten, ten timing wygląda? Czy to jest za pięć lat, czy za dziesięć, czy za trzy tygodnie, czy jutro, pojutrze? Jak to wy, z takiego lotu ptaka, z daleka, no przecież jesteśmy... No nie, nie, nie. Więc tak na szybko, na szybko wszystkie maksymalne harmonogramy przewidują kilka do kilkunastu miesięcy ale jednocześnie pojawiają się informacje, które mówią, to może być za dwa tygodnie, to może być za miesiąc, za trzy miesiące. Każda informacja ma sparowaną dezinformację i jednocześnie pojawiają się informacje sprzeczne, czyli z jednej strony Iran ma już dość materiału rozszczepialnego, żeby w każdej chwili zrobić już za dwa tygodnie, już za miesiąc. Z drugiej strony wychodzi jakiś inny specjalista, owszem, ale nie mają żadnego nośnika. Na to ktoś inny powie, ale mogą kupić w Pakistanie. Także <śmiech> praktycznie, bo ja tych tutaj dokumentów mam no całe po prostu sterty tych szczegółowych tekstów źródłowych z poszczególnych dat, bo to śledzę. Na bieżąco nie sposób tego nawet przytoczyć, ale powiedzmy słuchasz taki, który to raz na paręnaście dni śledzi, czy rzadziej nawet, to można powiedzieć, nie wiadomo kiedy, natomiast przyszły rok to już sądzę, że to nie wytrzyma ten spokój, ponieważ przy takich deklaracjach wrogości z obu stron no nie ma szans, żeby to się utrzymało. Weźmy takie ostatnie chociażby sytuacje, ja sobie tutaj już odszukam w międzyczasie, Mianowicie, sekundkę, bo tego jest. Ja tu mam mniej więcej. Na dzień dzisiejszy to jest około 30 paru stron tekstów, tych wszystkich wypisków, samych praktycznie cytatów, więc yy, jest tego po prostu masa. O, weźmy na przykład takie, taką wypowiedź, yy, taką wypowiedź byłego szefa Mossadu, Josi Cohen powiedział sobie nie tak dawno, 12 października, czyli tydzień, tydzień temu z kawałkiem, że Iran nie jest blisko zdobycia broni jądrowej, podważając twierdzenia premiera Naftalego Beneta i innych, że Teheran jest na progu zbudowania bomby. Myślę, że w ostatecznym rozrachunku twierdzi nie posiada nośników. To jest to, co mówiłem, tak? Mm -hmm. e, poza tym mają mniejsze poparcie do tego co robią w, w społeczności międzynarodowej niż kiedyś e, według e, ocen wywiadu nawet po zdobyciu niezbędnych materiałów Iran potrzebowałby co najmniej jeszcze kilka miesięcy ażeby e, podjąć niezbędne kroki technologiczne do dostarczenia odpowiednich e, nośników czyli co, że niby za kilka miesięcy dopiero, a w następnym zdaniu mówi jednak Izrael musi być przygotowany do podjęcia jawnych działań militarnych. Proszę bardzo. Tak jak y, naloty na obiekty nuklearne w Iraku i w Syrii w 1981 i 2007 roku. Czyli z każdą informacją pojawia się antyinformacja. Natomiast częstotliwość informacji y, zagęszczających sytuację jest, no niestety, większa. W związku z tym biorąc jeszcze pod uwagę nastroje amerykańskie, które mówią o spadku prawdopodobieństwa z 80 do 30%, nie wiem jak oni to wyliczyli, ale takie podają liczby, że czas dla Iranu się kończy, ujęte to jest, że mają krótki pas startowy i jeżeli nie wystartują z rozmowami do pewnego momentu, to się rozbiją. I szereg, szereg innych tego typu wypowiedzi, które mówią, że Cierpliwość się kończy. Ostatnio szef y, Agencji y, Atomowej, tej międzynarodowej powiedział, że ze względu na niestosowanie się do zobowiązań związanych z, z nośnikami pamięci w kamerach rejestrujących działania na terenie obiektów nuklearnych, program nie jest uznany za nadzorowany. A oznacza to ni mniej, ni więcej, że... Iran robi co chce w tym temacie, a Międzynarodowa Agencja Atomowa nie jest w stanie skontrolować tego interwału czasowego, który był przy uszkodzonych kamerach. Oczywiście powiedziano, że kamery, czy to prawda, czy nie, to jest inna zupełnie sprawa, bo szereg zniszczeń w obiektach nuklearnych było y, dokonanych w jakichś różnych dziwnych i podejrzanych okolicznościach, a to przez pożary, a to przez jakieś wybuchy. Także i te y, kamery były wówczas uszkodzone i nie dochodziło do rejestracji y, zdarzeń tam, y, które się odbywały. Ale jeżeli y, agencja międzynarodowa głównie oparta na te y, kraje, y, które są w, w gronie posiadaczy a Jeżeli ta agencja po tej pierwotnej staranności w podejściu do rozmów, motywacji, żeby to wszystko się udało, zaczyna powoli odsuwać się w stronę pesymistyczną, no to widać, że ta wajha się przestawiła. Ja się obawiam, że coraz więcej czynników, bo to nie jest jeden, dwa czy trzy, tego jest kilkanaście elementów, z których się składa cały ten proces powrotu do umowy Jacoba. Jeżeli te poszczególne elementy słabną, chłodnieją, widać, że poziom niechęci wzrasta do powrotu, właściwie żeby się to, nawet niektórzy twierdzą, lepiej żeby się to nie udało, mielibyśmy sprawę z głowy. Także widać, że tendencje są niestety pesymistyczne. No i przewidziane już długie tygodnie temu przez nas, bo trajektoria była już zaznaczona, więc to jest dalsza kontynuacja tego, co już postanowiono wcześniej. A że w międzyczasie tam w Międzynarodowej Agencji Atomowej były jakieś tam skandale seksualne i seria sabotażu, no to przecież jest zbieg okoliczności i przypadek, prawda? że kamery nie działały, to oczywiście pe, te herańczycy są winni, bo oni to wszystko zepsuli, a w ogóle nas chcieli to zgwałcić, no. No mniej więcej był taki moment dosyć humorystyczny. No. Yy, on, on już teraz nie jest humorystyczny, ale wówczas był. Ale to jest żenujące, no wiadomo, że taki był plan i potem wszystkim było wiadomo, że to idzie do śmietnika i właśnie idzie, więc powiedzmy cynicznie, że no, skoro tak zaplanowano, tak się wydarzy, no, nie kijem go to pałku, no, jak nas nie zgwałcili, to się okaże, no, proszę Pana, ale zniszczyli karty pamięci, albo, no, łącze się zerwało, ale nie możemy nic na to poradzić, no, nie ma transmisji. To pewnie, to pewnie Irańczycy z, z wyłączyli specjalnie. No, tak. prawda? No, nie mamy, kurde, kopii tych danych, no, co mamy zrobić, proszę Pana? widać tutaj chyba nieprzypadkową złą wolę. Ja oczywiście nie, nie jestem ponownie pokreślić też admiratorem reżimu Ejatollahu. Zwłaszcza tej nowej ekipy twardogłowych. Ale no, bądźmy sprawiedliwi. No to Irańczycy na własną prośbę nie dezaktywowali tych rozmów. Nie odstąpili od stołu i nie, nie uderzali jak Chruszczow butem w onz w pulpit, tylko no, wykazali ogromną dozę cierpliwości przez długie miesiące i prowokacje, które jeżyły włos na głowie, między innymi zabójstwo Soleimaniego, no to jeżeli ja byłbym prezydentem, no to natychmiast bym rozpoczął wojnę, no ale to jestem ja. Natomiast ten urzędujący tego nie zrobił, zachował zimną krew, no ale po 77 prowokacji chyba się okaże, że już dłużej nie wytrzyma i niestety ten scenariusz jest grany. Tak, ja patrzę na to z daleka. Jak powiadam, nie rozgrzeszam ani jednej, ani drugiej strony, tylko mówię, co widzę. Jeszcze bym zacytował rozmowy Blinkena z Lapidem. Mianowicie pewien etap był w rozmowach taki, żeby Amerykanie podjęli tak zwane inne opcje. Inne opcje, poza opcją powrotu do rozmów. Natomiast Lapid podczas swojej oficjalnej podróży jako minister spraw zagranicznych w Waszyngtonie pchnął sprawy jeszcze dalej. Bo zamienili, yy, co, powiedział, yy, co powiedział Blinken, słowo inne na słowo wszystkie opcje. A to jest już radykalna różnica. <śmiech> Czyli każda opcja oznacza także opcję militarną. I to widać, że ta narracja narasta i tutaj się możemy zaśmiać. 14 października to się odbyło. A co ostatnio mówiliśmy, że właśnie na 15 października będzie jakaś zwrotnica grubsza przestawiona. I to jest moim zdaniem ten element. To różne się poprzestawiały to... Na rynkach finansowych także te sygnały. Więc coś się, się koordynuje, jakiś, krystalizuje się nowy obraz, czyli nowy kierunek, który będzie miał przebieg przez kolejne miesiące, bo to się nie odbędzie ani jednym rzutem, ani w jednym miejscu. I dlatego właśnie powoli się krystalizuje. To takie zjawiska falowe mają to, to takie... Taką, taką cechę, że się pojawiają na ekranie, jak wyregulujesz ostrość, to wtedy je widać, prawda? Jak troszeczkę przesuniesz, to, to tracisz wizję i to jest rozmyte jakieś plamy kolorowe, więc to właśnie tak wygląda, powoli się krystalizuje potem, jak już widzisz to w soczewce, o to wtedy się zaczęło. No to przypomnijmy jeszcze, co się stało w okolicach 15 października, bo rozpoczęły się zamieszki przypominające wojnę domową w Libanie z użyciem broni maszynowej i wyrzutni RPG. Także to już tam się łotali ostro. Co ciekawe, linia walk przebiegała dokładnie w tym samym miejscu, gdzie poprzednia wojna domowa. Ale to zauważ... co prawda ucichło na chwilę. Zauważ, że tam jeszcze jest ten najważniejszy... Składnik biologiczny, ten fundamentalny, czyli ta rozgoryczona młoda społeczność Libanu, która nie ma perspektyw na, na dalsze życie. To jest bardzo młode społeczeństwo, nie mające pracy, przebywające od dekad w jakimś przejściowym systemie gospodarki, powiedziałbym nomenklaturowej, takiej oligarchicznej, tak, gdzie każdy kradnie, no i, no i nie wiadomo co dalej, bo teraz w tych, w tych zawężających się okolicznościach COVID-u po prostu nie ma roboty, jest wojna domowa, tam lokalna, tak, jest zagrożenie jeszcze wojną regionalną, no i port wysadzili w powietrze, no to było właśnie, ten temat był przyczyną zamieszek z tego względu, że zmieniono się sędziego, który prowadził sprawę tej niewyjaśnionej eksplozji w porcie. Dla kogo niewyjaśnionej to nie niewyjaśnionej? No właśnie. Publicznie niewyjaśnionej. Może tak to nazwijmy. No, umówmy się, brgnijmy okiem. Wybuchła saletra. Tak. W tak. postaci pieczarki. Tak, tak. Wybuchła, no i taki grzybek o żółtym zabarwieniu, tak. No. No to, no taki, wie pan, to taki przypadek, no. Te kolory to pewnie kamera źle zarejestrowała. <grym> Do, dorzucając no. jeszcze te, te wydarzenia na 15 października, no to y, trzeba by powiedzieć tak. Y, to, co y, zarejestrowała prasa izraelska, to testy Chińskiego pocisku hipersonicznego zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych. To jest no główna sprawa. No ale Chińczycy absolutnie to dnia nic nie takiego nie robią. Minister Spraw Zagranicznych dementuje. Nie, nic takiego. To, to żeśmy mieli pojazd kosmiczny i on tam się zapalił, to prawda. No ale jakieś rakiety. no to, Broń Boże, nic z tych rzeczy. <laughs> No ja, jak słyszę takie dementi, to mi się po, przypomina taki no, no, chruszcza w rozkwicie. No, po prostu to, jest, to już nawet nie są lata 70. To jest środek lat 60. Że dementują rzeczy, które są oczywiste. No to widać każdy widzący, ja nie mówię o ślepych, widzący, widzący i słyszący rozumie o co chodzi, ale nie. My się wypieramy. Proszę pana, pan nie widzi tego, co pan widzi. Komu pan wierzy? Swoim oczom czy naszym deklaracjom? No, tak. Kolejna rzecz, która jeszcze w tej dacie się zdarzyła, to blokady portów we Włoszech ze względu na protesty przeciwko paszportom sanitarnym. I to praktycznie pierwszy tego typu temat z blokadą łańcuchów dostaw portowych w Europie. To jest istotna zmiana. Dodatkowo 15 października również rozpoczęła się zmasowana akcja no co tu gadać prześladowań związanych z dokumentami sanitarnymi wobec społeczności europejskiej w różnych krajach. W tym w Polsce. No i no się no, powoli rysuje, to taka, to, taka to, prywatna, prywata, że tak powiem, zasugeruje delikatnie. No, wiesz co, ja, ja polskich spraw ostatnio nie śledzę. Przyznam się szczerze, jestem dosyć umocowany na Bliskim Wschodzie, ponieważ masa jest tych informacji i e, nie sposób wszystkich frontów śledzić. W ogóle stwierdziłem, że ostatnio nie ma możliwości ogarnięcia takiej ilości zdarzeń, które normalnie starczyłyby na lata. A teraz to mamy w parę dni taką porcję powiedzmy dwu-trzyletnią wydarzeń. Wszystkie są jakieś powariowane, jakieś albo bardzo ważne, albo bardzo przerażające. No, no nie wyrabiam. Muszę powiedzieć, nie wyrabiam. No to ja ci podsumuję. Idziemy w stronę konfrontacji. Pytanie gdzie najpierw się to zdarzy i w jakiej kolejności, ale, że tak powiem, te, te, ten imperatyw kategoryczny już jest przesądzony. To się wydarzy, bo w tę stronę zmierzamy e, konsekwentnie od, od miesięcy, więc podstawowe ingrediencje są postawione. Czy to będzie teraz, czy z jutro, czy pojutrze, w grudniu, tego nikt nie wie prywatnie żeśmy tutaj umówili, że to pewnie między, między Bożym Narodzeniem a Paschą to, to, się, to się rozegra, więc no, to tak. nie, są, nie są budujące wiadomości dla, dla koneserów, że tak powiem, świąt liturgicznych. No, no między nimi coś się poważnego wydarzy. To, to i tak jest optymistyczne, bo bo mówimy, że przed Bożym Narodzeniem nic dużego nie wybuchnie, a przecież takiej gwarancji nie ma. No w Afganistanie też na 15 był zamach z wieloma ofiarami w świątyni. Też tam jakaś partyzantka się pojawiła, terrorystyczna, która też swoje interesy kręci i rozpala to wszystko od środka. No tych punktów zapalnych jest naprawdę wiele i nawet nie do końca wiadomo, którego się spodziewać, bo Kilka jest zgrupowanych w podobnych obszarach i faktycznie każdy od każdego może się e, rozpalić. No, A jakie rokowania są słabe? A jakie rokowania masz na najbliższe tygodnie do naszego kolejnego spotkania? Bo tak żeglujemy ku zakończeniu, bo minęło godzina tak, 30, tak, jest... i patrzę na zegarek. Kiedy, kiedy mniej więcej byś oczekiwał takich dużych. Dużych. Ja mam tutaj... Wypowiedź Libermana, ministra finansów, Aha. który się 21 października, czyli 4 dni temu, powiedział. Konsultacja Aha. z Iranem to tylko kwestia czasu, ale nie dużego czasu. Tak, nie dużego czasu. Nie dużego czasu. Tylko perspektywie... co on miał na myśli, ja nie wiem. Nie, nie, minister finansów to myśli teraz, w tym czasie, że tak powiem, covidowym, na pewno nie w perspektywie dekad tak, i, na i na pewno nie lat co najwyżej kwartałów, ale to też jest wątpliwe, sądzę na tryb uchwalania budżetu. Więc tutaj chodzi o miesiące. No, raczej w trybie budżetowym. Raczej w trybie no, niebudżetowym. Czyli, czyli niedługo miesiące. I powiedział w ten sposób, że mm, konflikt jest nieunikniony, jest jedynym sposobem na powstrzymanie Republiki Islamskiej przed osiągnięciem potencjału nuklearnego. No czyli Mamy tak? bardzo, bardzo uroczystą paschę w 2022. Mhm. mówię z jeżeli... informacyjnym Walla, Ten portal Walla to jest portal wojskowy. Mhm. Powiedział, że konfrontacja z Iranem to tylko kwestia czasu. No niestety, powtórzył to dwa razy, żaden proces dyplomatyczny ani porozumienie nie powstrzyma Iranu. No czyli mamy Co? paskę. Ja nie wiem, jaki będzie wynik tych operacji, bo ja w tym nie uczestniczę, ale oni mają nadzieję, że będzie bardzo wyraźny i, i, i osiągną sukces, wszystko jest przygotowane, kasa jest zapłacona, jest już gotowa, no i czekamy tylko na wyjazd. No. No to, to jakby no takie, ja nie powiem, że to są gołąbki pokoju. No nie, no nie. IDF powiedział tego samego dnia co minister finansów, że wznowi ćwiczenia potencjalnego ataku na irańskie obiekty nuklearne, które przerwał dwa lata temu. Teraz po... sobie trenują, tak? I będą jest... intensywnie się szkoliły w symulacji właśnie bombardowania programu nuklearnego, czyli obiektów takich. A powiedz mi, jak to wygląda w tym ter te terminarzu tutaj europejsko-światowym. Bo mamy tak, teraz mamy ten pierwszy listopada tego zaduszki i podobne. E, no ten listopad taki smutny. O, Gruszy, 18 listopad, o, a jeszcze jest 18 listopad przekroczenie w, w, w, w progu wydatków publicznych w Stanach. A... No, I tu to, będzie to jest kryzys, taka klubastra. Kryzys dolarowy, który się rysuje na różnych tam jeszcze horyzontach, że być może zagrają Jan Kesie, tym razem już to przy dużym udziale swoich ziomków w, w, w kongresie, bo tam jest spory potencjał że tak powiem tych szumerów i po, podobnych, nie? Którzy u, uczestniczą w tych targach budżetowych, że, że po prostu to wywalą w powietrze. I te 77 prób wywalenia budżetu do tej pory nieudanych, gdzie wszyscy mówili, że to, to, wie pan, ten granat to nigdy nie wybuchał do tej pory. Zawsze im się udawało uchwalić budżet, bo przecież od tego budżetu zależą ich wypłaty. Więc do, do, do świąt na pewno to uchwalą, to jest pewnik, to zawsze tak było. No ale 77 razy się udało, ale 78 może wybuchnąć, bo ten granat może się okazać prawdziwy. To nie jest atrapa. No. Ostatnio żeśmy na planie filmowym to testowali. Że raz po raz broń wypala sama. No i, i w szczegól... że. ale w szczególności rekwizyt teatralny. To jest e evenement, że znany aktor to wziął do ręki i wypaliło prawdziwym nabojem. Przypadek? No, to jest no tak. Jak dla kogo, tak? Jak dla kogo? ja myślę, że kwestia dolarowa nas pogoni szybciej dlatego, że zgody w kongresie nie ma co do um, uchwalenia um, tego progu który trzeba by po prostu przełożyć na wyższą liczbę ale jakbyś się tak zmienił imię takie na drugie, Krzysztof to ty byś tak proponował że tak widzę tutaj się skupiam i wychodzi mi, że w listopadzie to będzie kryzys dolarowy? Eee, no to tam znowu wchodzą inne aspekty. No konkretnie pytam. No. no konkretnie. No to, że jednak to będzie śmierdziało prochem. Aha, czyli że jedno napędzi drugie i wtedy będzie prosta sprawa no wtedy tak, no bo wtedy jedno właśnie przewraca drugie i to... I nie mamy czasu obradować na ten temat, no wie pan... Nie mówię... mamy czasu obradować, trzeba właśnie? zatwierdzić tak jak leży, jak stoi, Aha. czy jak wisi, nie wiem. No i wtedy wszystko wygląda inaczej. Ja bym powiedział, że i winnych innych nie ma, bo żeśmy się nie mieli czasu zebrać, bo jest ten wyjątkowy. No, no zgadza się, a jeżeli ktoś jeszcze miał katar albo grypę, to już w ogóle jest sprawa oczywista. No i wybor... no nie mógł przyjść na obrady, nie zdążył, tam nie wpuścili go, bo, bo mu tam wisiały jakieś gile u nosa i, I trudno. To, to, to, to wiarygodnie wygląda. Medialnie powiem Ci, że bardzo sprawnie zorganizowana kampania. Jakbym tak. ja był reżyserem, to bym coś takiego wybrał, bo jedno, jedno zabezpieczenie to za mało w dzisiejszych czasach, bo nikt nikomu nie wierzy. Ale dwa, to już by było dobrze. Przecież mamy COVID i mamy tego. I mamy niezałatwione sprawy koalicyjne, bijemy się o to, ale tu nasz sojusznik na Bliskim Wschodzie prosi nas o pomoc i stan wyjątkowy ogłaszamy. Kurde, nic się nie zgadza. No i teraz no, no nie zdążyliśmy uchwalić budżetu. Szlak trafił dolara, wielki kryzys światowy, ale to przy okazji się wydarzyło samo. Taka koincydencja po prostu. Tak to widzisz, to, to takie granie. No, zupełnie. No, Wiesz, że to pewne rzeczy. Yy, ja sobie nie, nie do końca przygotowuję wszystkie wnioski, jakie tutaj padają. To tak nie jest. Yy, prowadzimy tą rozmowę i. A w toku różnych, nieprzewidzianych figur retorycznych, te wnioski po prostu tak wskakują nagle czasem. To jest freestyle, ja mówię bez natchnienia, nikt mi tutaj nic nie napisał wcześniej. I jedziemy na żywioł. No tak, no to pan redaktor, muszę powiedzieć, posiada wieloletnie doświadczenie. Ja tutaj jestem żółtodziobem, trenuję tak, sobie tak. różne rzeczy, raz lepiej, raz no. gorzej. Dobrze, dobrze, no już to jest, się za bardzo tam nie krygoć, bo ty swoje doświadczenia masz i głupi nie jesteś, no. no. Co nie znaczy, że te tematy są łatwe, bo, bo po prostu stopień złożoności tutaj jest, no do n tej potęgi powolutku, ponieważ zrobić tak piętrową intrygę, ja pamiętam kwestię upadku dolara jakieś 10 lat temu, w swoich publikacjach i, i w, e, nie pamiętam, czy wtedy były audycje już, chyba jeszcze nie, były na początek tylko te zeszyty tygodniowe. Tak, tak, tak, tak. Tak, tak więc tam kwestie tego dolara były, że dolar padnie pierwszy przed euro. Hm. Wtedy to się wydawało abstrakcyjne, ale teraz się może okazać, że to nie jest takie całkiem abstrakcyjne, e, ponieważ e, istnieje taka ewentualność ze względu na kolejność uchwalania pewnych aktów prawnych związanych z budżetowaniem. No ale to jest jeszcze ważniejsza sprawa, bo oni tym kierują, wiesz. To jest ten, ten, to jest ten obszar i, i pole centralne. Oni mają sterowanie, dopóki to trzymają w ręku. I ten atut wykorzystają w krytycznym momencie. Nie wiemy w którym, ale wiemy, że go wykorzystają, bo to jest, to jest atut. To jest, to jest król. Rozumiesz? To jest, ta, to jest najwyższa karta. Oni to rzucą na stół w którymś momencie, bo mają. Jest, ten dolar jest walorem również militarnym. No zgadza się. Oczywiście. No, oczywiście. No. Dopóki istnieje. I tu mamy potem nowy rozdział. Co powstanie z chaosu? Także w tematach walutowych to jest już osobne rozdziały w losach świata. Tego nie będziemy chyba raczej dzisiaj poruszać. Ja jeszcze muszę dorzucić odpowiedź Iranu na te wszystkie izraelskie no, częściowo przechwałki, a częściowo nie. Częściowo groźby. Mhm. Mianowicie szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa Teheranu powiedział w języku angielskim i hebrajskim w odpowiedzi na doniesienia, że Jerozolima uchwaliła budżet, półtora miliarda dolarów na ataki na program nuklearny, że to są małe pieniądze, bo powinni się przygotować na e, dziesiątki tysięcy miliardów dolarów, ale na odbudowę kraju po radykalnej odpowiedzi, gdyby do takiej agresji doszło. Także tu już widzimy, to już nie są żarty. I to już nie będą tylko takie sobie Gatki, szmatki, ponieważ kwestia nastroju wewnątrz Iranu też ma duże znaczenie i już poprzednia umowa J-COP-a miała radykalnych przeciwników, że to jest yy, no, zgadzanie za, się z dużym daleko. i z małym szatanem. Tak? Za daleko. To... Za daleko. Nieładnie to wygląda. Wygląda na eskalację i będzie okay. na, będzie na Pytanie kiedy? Nie wiemy, ale to niedługo. Nie wiemy. To znaczy się jest też taka sprawa, że Iran bardzo chce zachować swoją buńczuczną twarz i wizerunek wobec sąsiadów. Yy, niejednokrotnie może się okazać, że ich zapewnienia odnośnie posiadanych broni są pewną pozą tylko. Tego nie, nie wiemy na pewno. No, to zblefują w dużej mierze po prostu, bo nie mają lepszej broni yy, ideologicznej, prawda? Więc no, to wiadomo. Ale że, że jakieś tam metody i, i materiały mają, to, to jest bezsporne. Natomiast rzeczywiście kwestie techniki wojskowej to jeszcze pozostawiają wiele do życzenia i tu oczywiście może rozpędziliśmy się trochę, bo to jest tylko cytat z, no, w, w takim arabskim stylu, bo co tu dużo powiedzieć, akurat to są Persowie, nie Arabowie, ale ten region ma to do, do siebie, że yy, no, lubuje się w takich właśnie no, hałaśliwych groźbach, że tak powiem. One nie są z punktu widzenia Europejczyka strawne, bo po prostu po takiej wymianie y, uprzejmości między Iranem i Izraelem to y, następowałaby jakaś poważna reakcja na wielu, myślę, szczeblach. Natomiast y, tam to jest jakoś zupełnie dopuszczalne. Oni się tak straszą. No, gdybyśmy się tak zoromili zastanowić, ile lat oni się już straszą, y, proponując sobie wzajemną anihilację, to ja nie wiem. Składają sobie wzajemnie kwiaty na grobach już od najmniej tak 40 lat. Miejmy nadzieję, że to, że to tym razem się też mm, troszkę rozpuści, że owszem może dojść. Ja tu widzę też taki wątek sabotażowo, że tak powiem psikuźny bo y, tych y, różnych instalacji, że tak powiem, które się popsuły, tych oprogramowań, które się zawirusowały, y, też żeśmy mieli bardzo dużo. I widać, że to tak się kula i kula. Y, y, ładnie mnie tutaj podpuściłeś, co ja widzę w przyszłości. No nie wiem, to pojechaliśmy za bardzo z całą pewnością, natomiast... Y, nie są, to miłe, nie są to miłe klimaty. Szeregu państwom zależy na spokoju na Bliskim Wschodzie. A pytanie, czy, czy duże mocarstwa są gotowe na rozpalenie tego wszystkiego po to, żeby zmieniać system monetarny. No wydaje mi się, że to jest jednak zbyt odważna teza i... Mocno wątpliwa. Mocno wątpliwa, dlatego że widząc, zdyscyplinowanie dyplomatów bliskowschodnich, jeżeli mają do czynienia, czy to z Rosją, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, w tym momencie także i z Chinami, chociaż to jest bardzo dyskretne stawianie do pionu, no to widzę jednak, że respekt jest i tak do końca nikt się nie chce zgodzić na tego typu ryzyko, jakim jest rozpalenie regionalnej wojny, po to tylko, żeby swoje ambicje takie czy inne no, zaspokoić. No ale Bennett sam to zrobi, a wtedy już będzie się działo i to się samo potoczy. No to ja już nie wiem. Starałem się to uspokoić. Co prawda w pewnym momencie zacytowałem co bardziej tutaj rozbrykanych polityków, którzy widocznie takie metody na co dzień w w swoim środowisku y, y, używają tego i to y, tam pewnie się sprawdza. Natomiast u nas to wywołuje bardzo złe skojarzenia, bo wszystkie kwestie y, konfliktów zbrojnych, y, wojen w małej i, i tym bardziej w dużej skali, no y, myślę, że społeczeństwa nie są, y, nie są ani skłonne, ani gotowe na tego typu zawieruchy, które... Naprawdę skończyłyby się tragicznie dla, dla mnóstwa ludzi, dla wielu krajów. Na pewno dla całych gospodarek i, i, i powszechnego, że tak powiem, spokojnego życiorysu wielu narodów. No sobie nie życzymy, ale to się przecież rozwija, więc trzeba wyciągnąć z tego wnioski i tyle. I patrzeć na to trzeźwo, że bez te, te różowych okularów niekształtujących wizję. No, po prostu to jest tak, jak jest, a nie tak, jak nam się wydaje. Ale jednak w świecie przyrody, muszę powiedzieć, jest taki mechanizm obronny. Nie wiem, czy ludzie są tutaj na tyle rozsądni, ale przypuść, przypuśćmy w walkach godowych, czy jeleni, czy jakikolwiek zwierząt, gdzie dochodzi do bezpośredniego zwarcia w walce, to jednak osobnik, który widać, że nie może sobie poradzić, odchodzi i pozostawia palmę pierwszeństwa temu silniejszemu, który zdobywa, jakby nie było, walory, które są z tym związane. Nie tak w tym wypadku. Nie w tym wypadku. W, bo wypadku. bo plan, i, plan niestety zakłada anihilację. No to będziemy musieli pozostać na tym na tym wniosku bo nic innego nam nie pozostaje nie rozwinę, to może coś bo... optymistycznego na koniec jednak no optymistyczne, że jest idą święta co prawda teraz nie radosne, no ale potem będzie Boże Narodzenie, to może będzie Mikołaj ma jakieś kłopoty z dostawami no, ale może nie całkiem się spóźni, no miejmy taką nadzieję no przecież nie umieramy jeszcze dzisiaj wszyscy zbiorowo <laughs> nam Myślę, że gdyby było po prostu źle lub gorzej przynajmniej, jest w ekonomii taka teoria Maslowa, który y, y, mówi, że istnieją czynniki komfortu i czynniki higieny. Po prostu tak. to, co kiedyś było czynnikiem higieny, będzie czynnikiem komfortu. Trzeba będzie lekko obniżyć swoje y, wymagania i cieszyć się tak. innymi rzeczami cieszyć się tym, że co mamy dzisiaj. To nie tym, co będziemy mieć pojutrze, tylko tym, tym, co jest dostępne dzisiaj. No bo to, że jutro zjemy kawior, to być może nastąpi, a może nie, ale dzisiaj my jemy kaszę gryczaną i to jest wystarczająco dobry posiłek. Nawet jak to jest kaszanka. Prawda? Zdrowa, prawda? Nasza swojska, nie jest koszerna, ale, ale ludowa. <śled> Zagryziona dobrym ogórkiem kiszonym, na pewno będzie odżywcza. Tak jest. A ja co da, tam na deser, to już upodowania. Czy no, tam sobie co doleję. Ej, godzina 50 minęła, kochany. Tytułu nie znamy, ale są. No to ustalię. grubo. Tak. I pora, pora kończyć. Tak, pora na telesfora. Także jeżeli Państwa przestraszyliśmy to nie mieliśmy takiego zamiaru. Chcieliśmy tylko przybliżyć jak bardzo różne awanturnicze siły próbują nam zdestabilizować gospodarkę i region, a może nawet świat. Natomiast w każdej z tych sytuacji są jakieś wyjścia i myślę, że, że znajdziemy sobie jakieś wesołe rozwiązanie, bezpieczne i w miarę z dala od tych wszystkich yy, nieprzyjemnych okoliczności. Tymczasem No, przy... no przeżyjemy przeżyjemy wszystko, tak. I będziemy jakoś tam prosperowali lepiej albo gorzej. <głos> Zobaczymy, co przed Bożym narodzeniem tam się wydarzy, bo to na pewno coś tam przyjdzie nowego i znowu będziemy się wymążali tutaj. To są miłe perspektywy, jak nam nie wyłączą internetu, to znowu zabłyśniemy swoją inteligencją. No, tymczasem mamy ciągle niestety o czym gadać, bo świat nam dostarcza całej masy wydarzeń, które no, no, kiedyś byłyby praktycznie... Niewyobrażalne teraz na co dzień się wydarzają. I... No i, i sam siebie zadziwiasz chwilami, no tak. do jakich głębokich wniosków można dojść w rozmowach z nieznanymi osobnikami w internecie. Tak, to trzeba z tym trzeba naprawdę bardzo uważać, bo te wnioski mogą być przerażające. Ja tu chyba muszę założyć kontrolę rodzicielską, żeby pewne brutalne treści cenzurować i w ogóle nie dopuszczać ich do Eteru, bo to... No ja nie wiem, nie wiem. Może to są powieści takie z dreszczykiem. No do ale cóż, żyjemy znowu tak, do, do, do naszej Tu jest gospodarki. jeszcze jedna prywata, to za, za, za, za, zarzucę. Eter notuje kolejny all time high. Wspierany przez zezywatego od długich lat, już nie mówię kwartałów, ale na pewno od lat, a ostatnio bardzo żywiołowo. Także no, znowu prognoza się sprawdziła. Zobaczymy co dalej. To wszystko, najważniejsze są wszystkie te chwile, które są przed nami, jak śpiewał nasz znajomy szansonista, bardzo pięknie śpiewający różne artykuły poetyczne. I, I No i ostatnio słuchałem kolejny raz, po raz 1577 i, no, i to mnie mocno wzruszyło, bo to jest prawda. <grystanie> Taka trywialna, codzienna, że ważne są tylko te chwile, których jeszcze nie znamy. No bo to, co żeś, to żeśmy już przeżyli, to już jest za nami. Tak? Proste. Każde dziecko to wie, no ale zobacz. Jakoś tego nie rozumiemy. Ja mam wrażenie, że jak się to wszystko dobrze skończy, to się spotkamy, że tak powiem, internetowo przy butelce dobrego miodu staropolskiego. I powspominamy sobie, mam nadzieję, że to będą tylko wspominki dramatycznych dziejów w losach naszej cywilizacji tutaj i w losach regionu. I, I że to wszystko jednak skończy się wesołym obelkiem, wcześniej czy później. Niekoniecznie będzie spokojnie przez cały czas. Przyłączam się do tego, do, do tego życzenia całym sercem. Z różnych powodów, także kulinarnych. Tak jest, bo obaj jesteśmy miłośnikami dobrego miodu. I smakoszami wszelakich dobroci tego świata, który się kończy na naszych oczach. No, kurde, szkoda, żal, żal, żal tego trochę będzie, że to te rzeczy, które tak na co dzień były prosto dostępne, na przykład, żeby można było kupić płytki do łazienki, tak później kupić, a to teraz już nie, trzeba zamawiać, po niewiadomej cenie i po niewiadomym terminie można je otrzymać, a praktycznie ich nie można otrzymać, bo nie wiadomo co przyjdzie. Witaj Właściwie... Jasiu, witaj w komunie, teraz już rozumiesz na czym to polega. No to, no to było niemożliwe. Przydział na budowę domu, 500 cegieł. Proszę bardzo. Czy ktoś wyszliś pamięta my? te czasy? Ale ty wyszedłeś z komuny kilka dekad temu i zobacz, i niepostrzeżnie wróciłeś do niej i, i czujesz się jak u siebie w domu. Wszystko <śmiech> to jest znajome niestety. Chociaż Widzisz? to były czasy mojej młodości, także pamiętam bardzo wiele przyjemnych chwil. Nikt się specjalnie nie miał czym pochwalić, może jakimś pojedynczym autkiem na resorach, czy, czy jedną parą dżinsów, czy Mały, Małym Fiatem 126p. No to na dla pr... starszych były na, takie... Na dla starszaków. Dla starszaków były takie atrakcje. Piłka skórzana, proszę bardzo. Piłka skórzana, no był rarytarz na podwórku. Teraz już Ach, jesteś... Rozmawialiśmy się, trak... bo, może jednak, bo już te do, do dwóch godzin dobijamy. Co prawda nie mamy żadnej butelki miodu przed sobą. No a tu tyle się pojawiło ciekawych treści. To może innym razem, jak już rzeczywiście nam tu wróci reglamentacja, kartki tra, na nie wiem. -ra -ra. Ostatnio żeś to zaprorokował, powoli się pojawia. Aż strach coś powiedzieć. Jak się człowiek zastanowi za głęboko, może lepiej się nie zastanawiać. Nie wiem, Może to jest metoda, żeby po prostu w ogóle się nie zastanawiać. I tak sobie lecieć z dnia na dzień. Nie ma cukru, a to nie ma. To wiemy sobie coś innego. Nie cukru. My naturyści mamy to w sobie tak. Kurde, no. Ciekawe I znowu czasy. wracamy do miodu, jak nie ma tego cukru. Ciekawe czasy, no. Ale na pewno nam nie zabraknie. Spotykamy się niebawem. Tak jest. Jak nam opatrzność pozwoli za dwa tygodnie? Gasi... do. Gasimy światło, proszę pana. Czerwony guzik tutaj naciskam. Nie wiem, gdzie on jest, ale go na, po macku znajdę. O, tutaj jest pyk.